Mega głos. Dzień dobry, cześć, ja się nazywam Magdalena Gościmska i zapraszam Cię do wysłuchania 12 odcinka mojego podcastu Mega Głos. Jeżeli znasz mój podcast, słuchałaś lub słuchałeś już poprzednich odcinków, to pewnie wiesz, że zajmuję się w nich głosem i językiem, to znaczy mówię o głosie, o pracy głosem, o tym, co możesz zrobić, aby pracować nad swoim głosem, aby poprawić barwę, popracować nad jego brzmieniem, oraz o tym, jak pracować z mikrofonem, i dlatego, między innymi, mówię też o języku, bo jeżeli mówimy, to używamy naszego języka, a język polski, jak wiecie, kryje w sobie sporo tajemnic. No i zagwostek językowych, o których ja akurat lubię mówić, mm, dlatego właśnie robię to w tym podcaście. Jeżeli nie słuchaliście poprzednich odcinków, to bardzo serdecznie Was zapraszam, ale od razu mm, chciałam Was uprzedzić, one będą troszeczkę inne, a właściwie to ten odcinek będzie inny niż poprzednie i wynika to z... No właśnie. I wynika to między innymi z tego, że sterylna atmosfera, w której nagrywałam dotychczas na razie uległa unicestwieniu. <grym> jakby, to, jakby to nie brzmiało, to po prostu nagrywam teraz w innym miejscu, i to jest między innymi powód, dla którego, przez który nie było ostatnio nowego odcinka podcastu a ten odcinek będzie nieco odmienny niż te pozostałe. Tak naprawdę będę w tym odcinku gęsto i grubo się tłumaczyć, dlaczego w kwietniu i dlaczego w maju nie było nowego odcinka. No i do tego przejdę za chwilę, a niestety, niestety no... Bardzo, bardzo jest mi przykro z tego powodu, że nie mogłam Was uraczyć kolejnym odcinkiem. Tym bardziej, że w maju e, byłby mm, jubileuszowy odcinek mojego podcastu, ponieważ w maju zeszłego roku, mm, dokładnie 13 maja, wypuściłam swój pierwszy odcinek podcastu. I między innymi, mm, ponieważ to jest 12 odcinek, chociaż mamy czerwiec, no to traktuję go jak taki jubileuszowy i pomyślałam sobie, że będzie troszeczkę inny. W tle możecie słyszeć ptaki, lodówkę i inne dziwne dźwięki oraz mój telefon, jak przed chwilą się okazało. I pozwoliłam sobie na tę te, na te odmianę. O, słychać nawet jakiegoś, jakiegoś psiaka w tle. Pozwoliłam sobie na tę odmianę dlatego, że zasypano mnie robotą a druga sprawa, nie mam w tym momencie możliwości nagrania odcinka w warunkach, w których nagrywałam wcześniej. To się zmienia powoli, ale jednak chciałam, żeby było tak jak zawsze, ale nie udało się. Stwierdziłam więc, że lepiej, żebym nagrała cokolwiek. To, to znaczy nie cokolwiek, ale żebym nagrała yy, takie usprawiedliwienie i ten odcinek podcastu, niż abym przez kolejny miesiąc nie powiedziała do Was nic ciekawego. No i tak to właśnie wygląda. Poza tym, że nie miałam gdzie nagrywać, to jest główne usprawiedliwienie, dla którego nowy odcinek się nie pojawił, to druga sprawa... Po prostu nie miałam czasu. Wiem, że to bardzo marne tłumaczenie, ale zasypano mnie sporą ilością pracy. Mam też sporo klientów, ponieważ poza tym, że na co dzień pracuję głosem, o czym wiedzą pewnie osoby, które znają mnie gdzieś tam z facebookowych, podcastowych i innych działań, to szkolenia prowadzę twarzą w twarz albo na facebooku. Zajmują one ostatnio sporo mojego czasu, co nie znaczy, że wcale nie przyjmę chętnie nowych klientów, więc jeżeli planujecie pracę głosem albo chcielibyście popracować nad swoim głosem, to bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żebyście się do mnie zgłosili. Moja strona internetowa to www.megagłos.com i tam możecie znaleźć wszystkie informacje dotyczące tego, co robię, czym się zajmuję, czym się zajmuję w pracy oraz czym się zajmuję po pracy. No i przede wszystkim znajdziecie tam informacje o podcaście. W zakładce podcast możecie się ze mną skontaktować przez formularz kontaktowy albo maila mega.głosmałpa.pl tak jak powiedziałam, jest też formularz kontaktowy i możecie do mnie pisać lub zajrzeć na Facebooka. Jeżeli macie Facebooka i korzystacie, no to zapraszam Was również tam serdecznie, bo sporo ciekawych rzeczy można, można tam znaleźć. www.facebook.com ukośnikmega.głos To mój facebookowy adres. Zapraszam do polubienia. No to się już troszeczkę potłumaczyłam, pousprawiedliwiałam i myślę, że e, chyba wystarczy tego kajania się. Poza tym cieszę się, że tak wyszło, dlatego że ten odcinek jest taki trochę swobodniejszy, zupełnie inny i myślę, że otwiera nową erę w moim podcastowym działaniu, ponieważ ostatnio można mnie usłyszeć również w radiu. Dlatego między innymi zdecydowałam się na taką formę podcastu nieco mniej edukacyjną. Ale to nie znaczy, że nie będzie edukacyjnie, ponieważ kolejne odcinki, mam nadzieję, uda mi się już zrobić w poprzedniej konwencji, to znaczy będzie o języku, będzie o głosie i będziemy mówić sobie o tym, jak nad nim pracować, w jakich sposobów na to używać, jakich ćwiczeń i co pomoże nam w tym, aby nasz głos brzmiał piękniej. Korzystając z okazji, że ten odcinek jest specjalny, chciałabym również zaprosić Was na specjalne wydarzenie. Otóż w sobotę, już w tę sobotę, czyli 17 czerwca od 8.30, yy, zaczynamy konferencję. Konferencję, która w całości poświęcona jest podcasterom, podcastingowi. I podcastom biorą w niej udział zarówno podcasterzy, jak i słuchacze, oraz osoby, które planują nagrywać podcast. Także, jeżeli należysz do takich osób, jesteś podcasterem, słuchasz podcastów, albo planujesz nagrywać podcast, to zapraszamy Cię bardzo, bardzo gorąco na konferencję podcaster 2017 która już 17 czerwca, jak mówiłam, w tę sobotę odbędzie się w Google Campus na ulicy Ząbkowskiej, a dokładnie powiem wam, na Ząbkowskiej 33C. To na warszawskiej Pradze, dla tych, którzy nie są z Warszawy. A jeżeli jesteście z Warszawy, to zapewne znacie ulicę Ząbkowską z opowieści. To już trzecia edycja tego największego podcastowego wydarzenia dotyczącego podcastów w Polsce. Możecie spotkać się na tej konferencji z polskimi podcasterami. Będą prelekcje, będą warsztaty, będą panele dyskusyjne. To naprawdę świetne, świetna okazja do tego, żeby poznać podcasterów i podcasterki, bo też podcasterki na tej konferencji będą i będę tam ja. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tworzeniem podcastu, i wysłuchaniem również mojego skromnego udziału w tej konferencji, no to zapraszam Was bardzo serdecznie. Zapisy i szczegóły znajdziecie na stronie polcaster.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń, więc śpieszcie się, bo nie wiadomo, czy będą miejsca. właśnie tak wygląda ten 12 odcinek mojego podcastu mega głos, w którym troszeczkę się pokajałam, pousprawiedliwiałam no i zaprosiłam Was na świetną podcastową imprezę, na której mam nadzieję, że się zjawicie. Będzie tam sporo podcasterów, także jeżeli planujecie nagrywać podcast albo uwielbiacie słuchać podcastów, to naprawdę dobra okazja do tego, żeby do nas dołączyć. Przypominam, 17 czerwca od 9 w Campus Warsaw na Ząbkowskiej 33C. No i żeby już nie przedłużać, bo tak naprawdę wszystko, co chciałam dzisiaj powiedzieć, już Wam powiedziałam. Głównym celem tego odcinka było... Yy, Dać Wam znać, że jeszcze nagrywać podcasty zamierzam i nie odpuszczę, i to, że minął rok, no to jednak świadczy o tym, że chcę te podcasty nagrywać i mam nadzieję, że już niedługo będę miała ku temu lepsze warunki i że będzie i że kolejny odcinek będzie mega, mega normalny, <grym> czyli. Czyli będziemy mówić sobie o wulgaryzmach, albo o języku, albo o głosie. Jeszcze nie zdecydowałam, na jaki temat ten podcast będzie. Być może ta konferencja, która zbliża się wielkimi krokami, no na przykład podpowie mi, jakie tematy mogę poruszyć w moim nowym odcinku. To był podcast Głos, a ja się nazywam Magdalena Gościmska i dziękuję Wam, że wysłuchaliście 12 odcinka mojego podcastu. Zapraszam Was na kolejne, obiecuję o wiele bardziej merytoryczne niż ten. Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia. Mega Głos.